Coś chyba mi baterie nie siadły. Co ty mówisz? Bardzo no trudno się te pudełka tak. otwiera. Trzymaj. Raz. Dobra. Dwa, na dwie? Tak. Mhm. Ok. Zobaczymy na ile zadziała. Za Dobra. No przychod. Tak. Dzięki. Tu czekaj. Mhm. Tu wypadła. Proszę czekać, dobra, chyba zadziałało, ładnie. Wow, ja, nie, zyskać. słyszycie? Nie, ma, nie, mam jeszcze, nie, włączyć, nie, jeszcze nie. Nie mogę coś włączyć, żebym słyszała w obu słuchawkach, bo mam mono. On jest, on jest w ogóle mono? mono? On jest mono. Z kluczano, ale chciałabym słyszeć w dwóch słuchawkach. Wiesz wszystko. co, akurat y, tego sprzętu nie umiem obsługiwać, Aha, a nigdy nie ściemniać. A, nie. a tam jest dobra ta? O, to pójdę. Nie, to się nie wykluczało. Baterie są okej, okay, ale nie chcemy się włączyć. No i umiera. Może nie kontaktuje? No właśnie, ale co nie kontaktuje? A, A dlaczego słyszę ta opcja tutaj? Do zmienienia czego? Wiesz co? Nie wiem, właśnie tego nie wiem, ale czekaj. Przyczynajmy Coś jest nie tak. No i usypia od razu. Ja nie wiem, jak nie zepsułaś. Nie, nie zepsułaś. A się to się jest tam? Chodź, Agata może, bo ona ma pewnie rozkłudnioną. Nie, bo ja ten to ja, się... ja pożyczyłam, ale... I czekaj, to ja może cofnę się. A, czekaj, a może nie wiem. Bo ja zostawiłam, czekaj. Poczekaj, no, musi działać, na co by się... Czekaj, wyciągniemy na razie może to. Tak, i wtedy... O! Widzisz? Wyciągnęłam i to zadziałało. Dziwne. Czyli nie masz przedstawionego trybu opcja? na zewnętrzny mikrofon. Jakbyś zrobione to ostatnia opcja. Ale właśnie, czekaj, bo Agata opcja? sprawdzała i to, to było... To jest mikrofon, tak wygląda. Hmm. Też nie, to jest tuner, jak dobra. Jak Agata mi robiła, to to działało! Przecież ona sprawdzała, to czekajcie. No, ja się po... Na zewnętrzny mikrofon Manual może teraz? Prze... Hmm. Poczekaj, dobra, i teraz, no to dobra, spróbujmy. Bo jak coś wkładam, to co, on umiera. Więc czekajcie. I teraz. I teraz, i teraz. No na przykład. Ja nie używałam. No, nic nie, raz, nie słyszę. Teraz, teraz, teraz. A może potencjometr? Czekaj, bo pauza jest, dobrze? Teraz, no, ale nie widzę Nic żeby... Nie, słyszę, nic nie słyszę. No. Nie, coś jest nie tak, nic nie słyszę. Znaczy ja ci przedstawiłem na to manualnie, więc nie wiem, czy to przez to. No teraz, nic nie słyszę. To jest taka, co, żeby... Jakieś czekaj. Je. Nie, bo mi jak mnie sprawdzowa... Teraz spróbuj. Czekaj. No, czekaj. Teraz słyszę. Tak? Mhm. Mm o, jest. Y idą wskaźniki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, no, dwa. Ale właśnie słyszę tylko szum. Pokaż. mogę ci no, nawet... No, weź, filoż. tak. Tak, tak. Tak się ładnie zabezpieczyłaś? No, co, tylko szum. Raz, dwa, tak? raz, tak? teraz pokaż mi. No. Raz dwa raz, raz, dwa, tak. raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, dwa. Eee, nie, nie słychać. Choruba. Poczekaj. Poczekaj, nie, no zaraz, zaraz zobaczymy. Musi działać, bo Agata go już go dzisiaj rozkminiła, dlatego dałam dnia. Ja mam w tej to są części. To są nowe słuchawki, co za słońce. Dobra. na rynek. panią. się w tamtym kierunku i po prostu nagrywajcie y, przestrzeń y, rynku i nie krępujcie się tak, że tak powiem, jak ktoś rozmawia, tak na przykład go minąć tak na, na swoim zbliżeniu y, z mikrofonem, żeby nie, nagrywać... Nie, bardzo coś mi dawalają, ale to jest dziwne, bo to Bardziej wyraziste dźwięki. Mhm. Co się dzieje? poczekaj, daj pod moje... A właśnie, no dokładnie, czekaj. Już, W ogóle to jest dziwne, jak jest połączony mikrofon, to on się wyłącza i to, no słuchaj, możesz mi tutaj Jacka zapodać. No. No, tu. Okay. Chodźmy. A nie, bo... Właśnie cichy ten mikrofon wydaje. Ale właśnie mi się w ogóle wydaje cichszy. Wiesz może dlaczego? Bo ja pożyczyłam negaty DeadCut'a. No. Do domu. M może to kwestia tego... Co ale miałaś na... założone wtedy, jak nagrywałaś to na tym... Tak. Tej... tak! To sobie słuchałam na, na, na, na, na detekcie. Ale on... Mnie nie I Bo raczej... mi się wydaje, że ja miałam ten mikrofon lepiej zbierał w domu niż tutaj. Przecież to jest głośni, siłą w No niby tak. A możesz sobie poziom spróbować. Mam na maxa. Na maksa? Ja nie mam w sumie na maksa, ale... No, to jest tak, kwestia a, tych słuchawek. No w w też właśnie na stówce miałam i w ogóle nie było za wyłączną. A wiesz, a tego pojemnościowego. 90, teraz nie mam maksa w sumie, no. <śmiech> <śmiech> Ziarmarki to to jest? to to jest? To super. Nie! Nie! Nie! Nie! Super. Patrzę na ten dźwięk, jest super. Ale jechać ja by się za bardzo już nie chcę taką klasę, już nie wiem jak to za chwilę można tak mi sobie trochę oddychają. dziękuję No, no tak. No właśnie o takiej przestrzeni myślałem. Dobrze, brawo. No, no. Tylko myślałem, że jesteś faktycznie pod tym, a ty właśnie, Ale to nie ma znaczenia też, nie?